To jest Piotra. Pierwszy rozdział.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 Zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Tego miłujecie, chociaż Go nie widzieliście, wierzycie w Niego, chociaż Go teraz nie widzicie i weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz,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 którzy w Duchu Świętym, zesłanym z nieba, opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, które aniołowie, sami aniołowie, wejrzeć pragną. Słowo Boże pociesza nas i chce nas jeszcze bardziej pocieszyć, abyśmy Właśnie te krótkie dni naszego życia, które mamy na tej ziemi, żyli tutaj w świętości i w czystości z Bogiem naszym, Zbawicielem. I do tego właśnie nam jest potrzebne, abyśmy nasze oczy mieli zwrócone ku górze. I tak samo Pan Jezus to czynił z uczniami. Kiedy w Ewangelii Jana w 13 rozdziale opowiadał im o tym, że właśnie jeden z was wyda mnie i później kiedy Piotr mówił, że choćby nawet i na śmierć to za nim pójdzie to później on powiedział że niech się nie tworzy serce wasze wierzcie w Boga i we mnie wierzcie myślę, że ten wiersz który zdecydowaliśmy ten 14 rozdziału Ewangelii pierwszy wiersz pokazuje nam jakże błogosławione są to dla nas Fragmenty Słowa Bożego, jakże wielu, dzięki temu właśnie wierszowi zostało pocieszonych, ugruntowanych ich oczy zostały skierowane do nieba. I tak też tutaj Piotr, on, który doświadczył tej wielkiej łaski Bożej, że z jednej strony jest cierpienie, ale z drugiej strony jest, możemy powiedzieć, przyszła chwała, to on właśnie o tym opisuje. I on przeżywał w swoim życiu i cierpienie, i odrzucenie, ale też i przeżywał, możemy powiedzieć, uratowanie, choćby z więzienia. I był to mąż, który nauczył się chodzić z Bogiem, który spał w czasie, yy, kiedy 16 żołnierzy pilnowało go, a on był za kratami, związany łańcuchami, i to wszystko, możemy powiedzieć, rozpadło w jednej chwili, a później, możemy powiedzieć, szedł drogą za niąłem, nawet nie wiedział, że to go wyprowadził z więzienia i że go przyprowadził do swoich, a tam się modlili. On przeżył to właśnie, jak możemy tak by nazwać, zmartwychwstanie, uwolnienie i wiedział, że Bóg jest Bogiem żywym i że On nawet jest w stanie zamknięte kajdany i wrota potwierać i nie potrzebuje do tego, może powiedzieć, żadnych ludzi, ale sam anioł jest w stanie to otworzyć Bez ręki ludzkiej Dla nas jest to niepojęte Niezrozumiałe, ale Bóg może Bóg może On rozwiązuje więzy On uwalnia więźniów On daje pocieszenie I On po prostu przede wszystkim Ludzi yy, Uwalnia z grzechów To jest największe błogosławieństwo Bo wielu może wyjść z więzienia A nie być uratowanych Na duszy Wielu może wiedzieć przeżywać super dni na tej ziemi, ale ci ludzie, może wiedzieć, kiedy mają grzechy, grzechy na swoim koncie, to i tak zawsze są smutni. Wielu jest może wiedzieć dzisiaj aktorów, piosenkarzy, ludzi, którzy może wiedzieć swoje życie mają w rozkoszach, ale oni są na duszy smutni i płaczący i oni nie wiedzą po prostu, że dzieci Boże, tak jak my Możemy po prostu radować się na przyjście naszego Zbawiciela, który nas weźmie, i wszystkie troski i zmartwienia przestaną istnieć, a my będziemy patrzeć na naszego Zbawiciela i oglądać po prostu go przez całe wieki i radować się nim. Tutaj właśnie Piotr ten list rozszerza do tych wychodźców, którzy są, żeby rozproszyli się po tych miejscowościach. To zresztą, co mamy napisane w dziejach apostolskich że w tych językach Duch Święty przekazywał uczniom, a oni po prostu głosili wielkie dzieła Boże. I tam też była wymieniona i Pont, i Galacja, i Kapadocja, i Azja, i Bitynia, i wszystkie inne e, miejscowości. Widzimy, że Piotr jakby skieruje, może powiedzieć, te e, słowa do tych głównych miejscowości, tych okręgów, tych rejonów i chce po prostu tym wybranym, to znaczy e, wszystkim ale też, on też ma tu wielką myśl o tych może być, swoich rodakach. I on tutaj w tym liście chce pocieszyć, chce napomnieć. I chce, może powiedzieć, on tu najpierw w pierwszym rozdziale wskazuje, jakby może być, na niebo. W drugim rozdziale nawołuje nas, abyśmy żyli w świętości. W trzecim, w, znaczy nie w trzecim, tylko w drugim, drugiej części pierwszego rozdziału do nawołuje nas do życia w świętości w drugim rozdziale wskazuje nam ten kamień który po prostu jest który odrzucili ci budowniczowie tego świata i też tego religijnego i tego politycznego świata odrzucili ten kamień ale Bóg tego kamienia nie odrzucił on zawsze jest na tym jednym miejscu i tak te rozdziały wskazują nam po prostu aż ten wspaniały dzień w którym sam Jezus Chrystus stanie na tej ziemi i osądzi całą tą ziemię i tych, którzy mu się sprzeciwiali. Także Piotr w tym liście w pierwszym rozdziale zajmuje się wierzącymi i kieruje ich oczy do nieba. Ale to wszystko się stało nie dzięki naszemu życiu, ale dzięki właśnie temu świętemu, naszemu sprawiedliwemu Panu Jezusowi Chrystusowi który swoje własne życie złożył na okup za wielu i za nas i on to uczynił właśnie w ten sposób, że według tego, drugi wiersz tam o tym mówi według powziętego z góry postanowienia Boga Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropienia krwią Jezusa Chrystusa tak, to jest ten z góry postanowiony plan Boży, że ten właśnie Jego Syn, Jezus Chrystus Miał być tutaj złożony w ofierze dla zgładzenia grzechów. I on to uczynił w całkowitym posłuszeństwie. I wiedział, że jego krew będzie kropić i oczyszczać każdego grzesznika. I Piotr mówi, żeby łaska i pokój nam się rozmnożyły, żeby ciągle ich było dużo. Kochani, to chodzi o to, żeby właśnie ta wszelka pożądliwość nasza, albo pycha naszego życia, albo dążność po prostu nas samych nie powodowała i po prostu nie zagłuszała y, życia z Bogiem. To znaczy łaski i pokoju, który po prostu ma być razem, y, ma się może powiedzieć mnożyć pomiędzy nami. Wiemy, że tego nam brakuje i to mocno brakuje. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj jest znowu, można powiedzieć, tam było powziętego z góry postanowienia, a tu według wielkiego miłosierdzia. To Bóg zmiłował się nad nami, zmiłował się nad wszystkimi ludźmi że właśnie On, który nie musiał w ogóle nic zrobić, nie musiał w ogóle posyłać swojego Syna, bo wiedział, jak i co będzie go tu kosztowało, a mimo to zrobił jakże nasze słowa i nasze czyny, i nasze życie ma nie mówić i nie wysławiać wielkiego Boga Ojca Naszego, że On jest błogosławiony. Że On który swego własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał. I tak jak czytamy w Ewangelii Jana 3,16, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodnego dał. I nie można porównać Pana Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego z żadnym człowiekiem, który ma syna. Między nami jest wiele ojców, którzy mają swoich synów. Może są i tacy, którzy mają jednego i bardzo go cenią, ale to nigdy nie jest syn jedyny, jednorodzony, mój własny. To zawsze jest dar od Boga. Ale tutaj mamy syna, Bożego syna, który jest, można powiedzieć, własnością Boga, który jest Jego własnym Synem i On mu nie został dany i On w żaden sposób do Niego nie przyszedł ani nie został zrodzony, ale to jest Jego własny Syn. I dlatego powinniśmy mieć wielką cześć i chwałę i uwielbienie dla tego Boga, który właśnie tak wielki dar, którym jest Jego Syn, który jest Jego jedynym umiłowanym Synem, Go oddał. Izaak chociaż Abraham miał z Sary tylko jednego syna i to był syn obietnicy to był syn wyczekiwany syn który który może powiedzieć narodził się w starości mimo to nie można w żadnym razie porównać go z synem naszego Boga Ojca Jezusem Chrystusem bo tamten syn jest darem od Boga bo sam Bóg stanął przed namiotem Abrahama i powiedział, za rok Sara będzie miała syna. Abraham nie powiedział do Sary, za rok będziemy mieć syna, ale to Bóg powiedział do Sary, że za rok będziesz miała syna. Widzimy, że to jest zapowiedź Boga, a nie Abrahama. Ale Bóg, który właśnie patrzył naszego Zbawiciela, kiedy On wychodził wyszedł z wody, kiedy Jan go oczcił, i roz, może rozległ się głos z nieba, i, mówi, i ci, którzy tam stali, usłyszeli głos. ten jest syn mój umiłowany, albo jak tłumaczenia inne mówią, wielce umiłowany, którego sobie upodobałem. Na innym miejscu mówi. To jest Syn mój umiłowany, Jego, słuchajcie. A jeszcze na innym miejscu Słowa Boże mówi, uwielbiłem i jeszcze uwielbię tego mojego Syna. Także widzimy, że Bóg widział go i był wielce rozradowany, że taki jeden człowiek na ziemi chodził i uwielbiał Boga swoim życiem, swoim postępowaniem Bogu było mile patrzeć na Jego, na Niego, na swojego Syna. I tutaj w tym trzecim wierszu jest napisane, aby nasze oczy i nasze serca zwrócić do tego, wielkiego Boga naszego i Ojca, który tego, według tego wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas, ku nadziei żywej, przez stanie Jezusa Chrystusa. Kiedyś żeśmy chodzili według modły tego świata i żeśmy, może powiedzieć, postępowali tak jak wszyscy ludzie. Kiedy, może powiedzieć, są rzeczy, które cieszą ludzi, to nie zawsze te rzeczy mogą cieszyć Boga. Jeżeli ktoś zbiera się żeby, może widzieć, swoje własne ciało ucieszyć, to trzeba sobie zadać pytanie, czy w tym miejscu chciałby być też i nasz Jezus Chrystus, nasz Pan Jezus Chrystus. To jest bardzo wielkie pytanie i musi ono być przez nas zadawane, abyśmy sobie zdawali z tego sprawę, czy właśnie jesteśmy odrodzeni na tyle, aby uwielbiać naszego Zbawiciela. To odrodzenie, które tutaj Słowo Boże podkreśla, pokazuje nam, że ta nadzieja żywa przez stanie, wskazuje nam, że my też jesteśmy zmartwychwstali. Chociaż jeszcze mamy swoje własne ciała i te ciała ciągną nas w dół, a mało w górę. To jednak cel nasz, którym jest zbawienie dusz, musi i powinno nas podnosić do góry, abyśmy właśnie myśleli o tym, że nasz Zbawiciel, który tutaj cierpiał na tej ziemi, który tutaj był poniżony, tam w niebie jest. my jesteśmy odrodzeni ku dziedzictwu nieznikomemu to nie jest rzecz, która po prostu jest znikoma dzisiaj ludzie zajmują się znikomymi rzeczami kupują, sprzedawają pracują zarabiają miesiąc i znowu to samo pracują, kupują to są znikome rzeczy, które dzisiaj są i jutro ich nie ma nieskalanemu. Jesteśmy odrodzeni do tego, można powiedzieć, dziedzictwa nieskalanego. To, co zrobił Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus, nie jest niczym skalane. Jest taki wiersz Bawizajasza, który mówi, że wasze uczynki są jak szata splugawiona. Że my nie możemy powiedzieć, że to, co czynimy, nawet myśląc, że dobrze, że myślimy, że myślimy, że po prostu, że w tym wszystko jest takie święte, to jednak w Bożych oczach i w tym Bożym sicie to jest po prostu skalane. Tylko dzieło i dokonane, doskonałe dzieło Chrystusowe jest nieskalane. Tam nie było ani myśli, ani rzeczy, która po prostu można by było powiedzieć, że coś nie jest w porządku. I dlatego Bóg, patrząc na to dzieło, odrodził nas i nas właśnie przygotował, abyśmy też byli na wzór Chrystusowy, podobni do Niego, właśnie w tym dziedzictwie. Następne słowo nam mówi niezwiędłemu. To wszystko jest o niebie. I dlatego to wszystko niezwiędnie. Z roku na rok pokazana, pokazana nam jest ta znikomość i to zwiędnięcie po prostu tych wszystkich rzeczy, które są na tej ziemi. Że niewiele roślin jest takich, którzy mają liście przez całą zimę. Ale tam właśnie w niebie nic nie będzie takiego, co zwiędnie. Co znowu przestanie istnieć. Tam w niebie wszystko jest niezwiędłe. I to jest dziedzictwo, które powinno i nas radować i cieszyć. I ono jest zachowane w niebie dla was. Czy cieszymy się z tego? Że tak właśnie mamy? Że mamy takie dziedzictwo? Że jesteśmy odrodzeni do tego? Którzy, Bożo, którzy mocą Bożą jesteście strzeżeni przez wiarę w zbawienie. Teraz chodzimy, jako ludzie wiary, odrodzeni. Mamy na celu po prostu ten, to dziedzictwo, i, i do tego po prostu jesteśmy zachowywani przez wiarę że mamy ten cel niebo piąty wiersz nie mówi nam o zbawieniu naszych dusz albo zbawieniu naszego ciała ale mówi nam po prostu o tym, że zachowywani jesteśmy codziennie codziennie po prostu nas Bóg zachowuje aby właśnie wskazać nam i dać nam już to upragnione przez nas dziedzictwo. Służba Boża, który nad nami się trudzi, powoduje, że On chce, abyśmy stanęli przed Jego obliczem czystymi. Abyśmy stanęli, może powiedzieć, bez żadnych takich naszych wewnętrznych ciężarów, żeby zabrać od nas wszystko. On chce... Nas przez to życie przeprowadzić i nam jeszcze więcej dać. I coraz więcej dać. Tak jak właśnie nasz Zbawiciel, który chodził tutaj 3 lata i on nam pokazał, jak droga nasza ma być prowadzona. Mimo to, że go nikt nie, nie chcieli, to jednak szedł. Szedł i nie zaprzestał. A kiedy szedł nawet tą drogą, i wychodził już z Jarycha to jeden ślepiec woła do niego i mówi Synu Dawida zmiłuj się nade mną i on zatrzymał się tam jest napisane Jezus zatrzymał się Stwórca nieba i ziemi zatrzymał się dlatego, że jeden może powiedzieć, człowiek stworzony przez niego wołał do niego Jezusie Synu Dawida zmiłuj się nade mną i zatrzymał się rzadko gdzie czytamy żeby Słowo Boże mówiło nam żeby Jezus się zatrzymał rzadko kiedy nam mówi Słowo Boże żeby On się odwrócił ale właśnie w tym momencie odwrócił się nie zatrzymał się a odwrócił się w innym przypadku także widzimy że On dla tego jednego człowieka, chociaż tak wielu ludzi szło za Nim i tak wielu szło przed nim. On dla niego się zatrzymał i mówi i pyta go się, co mam dla ciebie uczynić. A on mówi: Panie, abym przejrzał. I kiedy, proszę powiedzieć, otworzyły się jego oczy, to on szedł za Jezusem. Czy nasze oczy wszystkich się otworzyły? Czy wszyscy widzimy cel, którym jest dziedzictwo? nieznikome, nieskalane i niezwiędłe? Cel naszej wiady. Tam w niebie już skończy się, być, staranie, pracowanie, podlewanie. Skończy się wszystko, kochani. Tu na ziemi się trudzimy, ale musimy w tej pracy i w tym trudzie widzieć Jezusa, który dla nas to wszystko uczynił, ale też widzieć, że z chwilą, kiedy z tej ziemi odejdziemy, staniemy przed naszym Zbawicielem wpatrzeni w Jego twarz. I że to dzięki niemu On nas po tej ziemi przeprowadził i wprowadzi nas do nieba i tam staniemy przy Jego boku, cudza, wspaniała obietnica. Czy my ludzie w ogóle możemy sobie o tym myśleć? Ale zobaczcie, że Bóg tak szeroko niebo dla nas otworzył, że te drzwi w niebie tak otworzył, że nam pokazuje i chce pokazać jeszcze więcej właśnie tych wspaniałości. A tutaj nam mówi w piątym wierszu przez wiarę w zbawienie. Powinniśmy tu za zastąpić jakby to słowo zbawienie, zachowywanie albo zachowanie nas codziennie. Albo zbawienie nas codziennie. I to jest dla nas przygotowane w czasie ostatecznym i mamy się po prostu z tego weselić mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba zasmucani bywacie różnorodnymi doświadczeniami czy ktoś z nas nie ma doświadczeń? czy ktoś może powiedzieć, że w moim życiu wszystko jest gładkie nie, nie ma żadnego doświadczenia? tak ktoś może jest chory drugi może powiedzieć nie może się wyleczyć z jakiejś choroby Trzeci może być chory na jakiejś dolegliwość, która może jest w ogóle nieuleczalna. Trzeci może ma świadomość, że niedługo nie będzie widział. Czwarty coś tam. Może ktoś kogoś stracił, kogoś bliskiego, a może młodego. Czy nie są to doświadczenia? Są doświadczenia. I Bóg nas przez to wszystko przeprowadzi. I kochani, najwspanialsze to jest to w tym, że nam Bóg pokaże, dlaczego nas tak doświadczał. I dlaczego w ten sposób po prostu nam kład różne trudności? I wskaże nam to wszystko i pokaże so, zobacz ile łaski Bożej może być nad tobą było i może być te doświadczenia po prostu, które przechodziłeś spowodowały, że jeszcze ktoś inny uwierzył przez to, byłeś świadectwem a może i tak się stało, że chociaż doświadczyłem cię a ty byłeś w goryczy i ktoś się zgorszył tak ale tutaj Słowo Boże raczej mówi o tej pozytywnej sytuacji i na tym się skupmy weselcie się z tego mimo, że teraz na krótko kochani, na krótko bo cóż to jest? nasze życie trwa 50, 60, 70 a może 80 i koniec tylko 80 lat czyż to jest dużo? A w wieczności? Czy możemy powiedzieć i znamy lata Boga? Kiedy On zaczął z ziemią? I kiedy miał myśli w ogóle o tym, aby się zastanawiać, że Syna swego odda na tą ziemię? Czy wiemy to? Bóg mówi do Joba, czy znasz czas rodzenia łań? Czy wiesz, kiedy w jakim czasie chyba związuje się pęk pleja i tak dalej? Wskazuje mu na rzeczy na tej ziemi i wskazuje na, na te rzeczy, które są na niebie. Nie wiemy tego. Ale Bóg chce, abyśmy nad tym, czym nas obdarzył, można powiedzieć, wyselili się i radowali się i oczekiwali na Jego przyjście. Różnorodnymi doświadczeniami. I nie po to, kochani, aby nasza wiara tutaj osłabła, nie po to, żeby, możemy nas doświadczać ponad miarę, ale jednak wrzucił nas, jakby to złoto, do pieca. I chce oczyszczać każdego dnia, abyśmy po prostu byli nawet, może powiedzieć, bardziej cenniejsi, ta nasza wiara, niż znikome złoto w ogniu wypróbowane. Kochani, zobaczcie, do czego jesteśmy porównani. Do czego porównana jest nasza wiara. Do znikom... To, to złoto, które po prostu, który wielu z nas ma na swoich rękach, a niektórzy, może powiedzieć, w mniejszy lub większy sposób, może być tym się zachwycają, bo faktycznie jest to po prostu cenny skarbiec, to jednak Słowo Boże mówi nam, że to jest po prostu znikome złoto. A w 18 wierszu Słowo Boże mówi, że wiedząc, że nie rzeczami znikomymi srebem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą kwią Chrystusa. Tak. Krew Chrystusa jest o wiele, może powiedzieć, kosztowniejsza i droższa niż znikome złoto. I że Bóg może powiedzieć i to że nasza wiara w Niego i nasza wiara, może powiedzieć, w Syna Bożego jest cenniejsza niż znikome złoto. W ogniu wypróbowane. Ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Czyż nasze życie nakierowane jest na to, aby się zastanawiać nad tym momentem, kiedy staniemy z Chrystusem w niebie? List Kolosan, trzeci rozdział. List do Kolosan, trzeci rozdział. Czwarty wiersz nam mówi tak. Gdy się Chrystus, który jest życiem waszym, życiem naszym okaże wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale ten wiersz mówi nam o tym że my z Panem Jezusem przyjdziemy tu na ziemię i objawimy się wszystkim ludziom to znaczy Pan Jezus objawi się wszystkim ludziom a my razem z Nim to znaczy że najpierw musimy być zabrani do nieba a później, już jako małżonka Pana Jezusa, razem z Nim, zejść na tą ziemię i wszyscy będą widzieli naszego Zbawiciela i nas przy Nim. Bo to jest napisane, gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, On jest tym, którym się okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chmale. Tak. Kiedy On przyjdzie sądzić te narody i te ludy, i tych, którzy bez powodu najechali na Jeruzalem, na to miasto święte, gdzie są zgromadzeni jego święci, to wtedy po prostu on stąpi na ziemię, a my razem z nim. Czyż nie jest to wspaniała chwila? My z nieba tutaj na ziemię przyjdziemy. I wszyscy ludzie nas ujrzą. Tu nie chodzi o to, żebyśmy się tym zachwycali. Bo my będziemy patrzeli tylko na Zbawiciela. Nasze, te rzeczy ziemskie nie będą interesowały. Ale Jezusa Chrystusa bardzo będą interesowały, dlatego że On będzie sądził ten świat. A my będziemy po prostu z Nim. I cokolwiek On zrobi i cokolwiek On powie, to my uczynimy. Gdy się objawi Jezus Chrystus, to Słowo Boże tutaj wskazuje nam, że teraz mamy wiarą naszą przejść już moment pochwycenia, przejść ten moment, może powiedzieć, kiedy będziemy w niebie i kiedy będzie bez, wesele barankowe i może powiedzieć, właśnie stanąć w tym momencie, że przyjdziemy tu z Panem Jezusem na ziemię i że objawimy się gdy się objawi Jezus Chrystus. To słowo nie mówi tutaj, że my też różnie się objawimy, ale z innego miejsca, które żeśmy przeczytali, pokazuje nam to, że my też również tam będziemy. I teraz ósmy wiersz nam pokazuje, tego mi miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w niego, choć go teraz nie widzicie. I znowu apostoł pa Piotr mówi Weselicie się radością niewysłowioną i chwalebną. Szósty wiersz nam mówił o tym, żebyśmy się wes weselcie się, a tutaj mamy po prostu to robić ciągle. Codziennie. Czy jest to naszym udziałem? Czy miłujemy naszego Zbawiciela ponad nasze życie, ponad nasz dom, naszą rodzinę, nas wszystkich? Czy On jest po prostu pierwszy w naszym życiu? Czy wszystko co robimy, po prostu pytamy się Go? Czyńmy tak. I mówmy: Panie, niech się dzieje wola Twoja. Dlatego, że miłość do Niego musi w nas spowodować, że nasze rzeczy i nasza powiedzieć, ludzka natura musi odchodzić na dalszy plan. I ten dziewiąty wiersz nam mówi, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Tu nie jest napisane zbawienie ciała. Dlaczego? I tu też nie ma mowy o tym, że że będziemy zbawieni i że to jest po prostu ta złożona ofiara Pana Jezusa. Ale tutaj jest jakby ten wiersz mówi o całokształcie tego zbawienia. O tym, że te nasze ciała połączą się znaczy, zmienią się w te uwielbione ciała, i że już w całości będziemy w chwale. Bo teraz nasze serca pragną być w niebie z naszym Panem Jezusem, którego miłujemy, chociaż go nie widzimy, i wierzymy w niego, chociaż go nie widzimy, i weselimy się radością niewysłowioną i chwalebną. Ale przyjdzie taki moment, kiedy Pan Jezus zabierze nas do siebie. I że osiągniemy już ten C, ten koniec tego zmagania. Dzisiaj ciągle myślimy o tym, że prostu, żeby mieć już uwielbione ciała. Ale przyjdzie taka chwila, że to się wszystko już dopełni do końca. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. ósmy więc mówi nam takie wspaniałe słowa miłość nigdy nie ustaje bo jeśli są proroctwa, przeminą jeśli języki ustaną jeśli wiedza w niwecz się obróci bo cząstkowa jest nasza wiedza i ciężkowe nasze prorokowanie lecz gdy nastanie, nastanie doskonałość to cząstkowe przeminie To znaczy my teraz pielgrzymujemy i zdążamy do nieba. I to wszystko się dzieje w wierze, nie w oglądaniu. Jesteśmy, może być prowadzeni Duchem Świętym, żeby być coraz bliżej nieba. Ale ciągle nie jesteśmy w niebie. I ciągle polegamy na proroctwach. I na naszej wiedzy. Ale to wszystko nie jest doskonałość. Ale miłość, która ma miłować i ma w tej miłości, może powiedzieć, chodzić z naszym Bogiem i naszym Panem Jezusem Chrystusem, ma w nas powodować, że te nasze oczy wiary mają pragnąć tego celu wiary. Zobaczcie, dziesiąty wiersz nam mówi tak zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się oni prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce oni to wszystko chcieli mieć oni to chcieli po prostu dostać od Boga wtedy, kiedy w tym czasie kiedy prorokowali Czyli Izajasz mało prorokował o przyszłej ziemi i o tym że słońce zaćmi się i księżyc przestanie świecić że gwiazdy z nieba spadać będą czy on nie prorokował tak? Tak, prorokował. Czy nie prorokował, że, że Bóg stworzy nową ziemię i nowe niebo? Tak. Ale czy o to osiągnął? Nie osiągnął. A czy Mojżesz nie mówił, że proroka takiego jak ja wzbudzi wam fan? We wszystkim słuchać go, nie, go będziecie. Czy doczekał się go? Nie doczekał się. Sam musiał przejść przez to, może być, trzy razy po 40 lat. W swoim życiu, a jednak po prostu nie doczekał się, nie zobaczył na własne oczy, na tej ziemi Zbawiciela, ale anioł prowadził go i wyprowadził lud izraelski z, z Egiptu, później przeprowadził przez morze i z nim cały czas był przez pustynię ale nie, tego nie osiągnął czy Jeremiasz który był, może być tym mężem boleści tym mężem, który doznawał tyle, tak wiele cierpienia i odrzucenia. Jak on wiele, może dni był w cysternie, może powiedzieć, że jego nogi ugrzęzły w błocie i nie miał oparcia. Czy otrzymał to? Jeremiasz na początku swojego swojej służby Bóg mówi do niego że tam, gdzie Cię pośle, to Ty pójdziesz. A on mówi: jestem niewymowny, jestem za młody. Ale Bóg jednak posłał go i on mówił. I jakże wiele, może wiedzieć, on wycierpiał od swego ludu. I nie otrzymał tego. Chociaż o tym wszystkim prorokował. Kochani, to wszystko dla nas którzy jesteśmy oblubienicą Zbawiciela, to zostało napisane i to powinno być dla nas zachętą i wielką radością, abyśmy z tego właśnie czerpali i z tego siłę mieli, że Zbawiciel prowadzi nas po tej ziemi, w tym zmartwychwstałym naszym życiu i nas doprowadzi do tego momentu, że nas zabierze do siebie i będziemy z Nim, osiągając cel wiary. I oni się starali wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał nikt działający Duch Chrystusowy. Duch Chrystusowy wskazuje nam na łaskę i na to, że właśnie Bóg chce zbawić wszystkich ludzi, Żydów i nieżydów Żydów, Greków, cudzoziemców, Scytów, niewolników, wszystkich. I Duch Chrystusowy wskazuje nam na to, że On właśnie chce, aby wszyscy ludzie zbawieni byli. I to jest ten czas łaski. Ale widzimy, że który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. A weźmy Dawida, który tak wiele doświadczył przez psalmy i hymny, który tak wiele wiedział i mógł się zastanawiać nad tym, Jakiż ten Jego Syn, Jezus Chrystus, będzie, że On będzie musiał tyle przejść. A mimo to nie doczekał się. A myśmy się doczekali. A myśmy, może i tak, Jan pisze w pierwszym swoim liście, myśmy Go... Jest, te słowa jest napisane, co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie. Oczywiście, żeśmy Pana Jezusa nie widzieli, ale po prostu ale te słowo, które nam o, o Nim mówi, to jakbyśmy jak Go dotykali, jakbyśmy Go widzieli, jakbyśmy z Nim rozmawiali. Że tak Bóg się zniżył na tą ziemię, że swego własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał że On do nas przyszedł, zgubionych, którzy mieszkali w swoich miejscowościach. Każdego z nas powołał i każdego z nas zawrócił z naszych własnych dróg. I nam wskazał niebo. Naszym celem nie jest ziemia. Naszym celem po prostu nie jest tutaj to życie, ani kariera, ale naszym celem jest niebo. I nie można z tego z niczym porównać. I nie można po prostu postawić po jednej stronie może powiedzieć nieba, a po drugiej stronie coś z tej ziemi. Bo z tego, tego się nie da porównać. Czy wiel, ci wielcy prorocy, o których wspomniałem, czyż oni po prostu mieli lekkie życie? Weźmy Mojżesza. Pierwsze 40 lat tak, był na dworze, ale on ciągle myślał o tym, że jego lud po prostu jest ludem, który jest ciemiężony. I wyszedł do nich. Weźmy Izajasza. Bóg go wprowadził do samego nieba i pokazał mu, można powiedzieć, jego majestat i jego tron. A Izajasz mówi: Jestem mężem splamiony krwią, czy nieczysty. Jakże on ubolewał że kto tam pójdzie i kogo tam pośną. W szósty rozdział, teraz cytuję, Izajasza. Widzimy Jeremiasza, o którym żeśmy już mówili, Ezechiela, czy Daniela. To są mężowie, którzy na tej ziemi opowiadali wielkie prorostwa, zwiastowali słowo które my dzisiaj czytamy, korzystamy z Niego, ale oni nie, wi nie widzieli, na własne oczy nie zobaczyli Jezusa. Ale nie widzieli, jak to Bóg zrobi. Ale tylko wszystko w widzeniu i w A myśmy doświadczyli, że 400 ileś może powiedzieć proroct się wypełniło już, które oni zwiastowali.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 Zobaczmy, prorocy, którzy zwiastowali tą cudowną, przyszłą chwałę Chrystusową i to, co się ma stać na ziemi, ten cudowny czas łaski, oni nie dla samych siebie to wszystko opowiadali, ale dla nas. I aniołowie o tym nie wiedzieli. Te potężne anioły, które, może wiedzieć, Gabriel, do Zachariasza powiedział, że na moje słowo nie będziesz mówił przez cały rok. Czy ktoś z nas może tak powiedzieć? Zobaczcie, a ten anioł nie wiedział o tym. I może nie wie dokładnie, jak Bóg na tym wszystkim że to wszystko uczyni. A my przez słowo Jego możemy się dowiadywać ciągle coś nowego, coś wspanialszego i oglądać niebo. Cel wiary. Zbawienie dusz. Czy jest to naszym, może wiedzieć, radością? Czy pragniemy po prostu tego, aby... Tak jak zacytowaliśmy na samym początku, niech się nie tworzy serce wasze, Niechaj się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. W domu ojca mego wiele jest mieszkania. Tak. To jest nasz cel. To jest nasz cel pielgrzymki. Czy radujemy się z tego, że będziemy w niebie z naszym Panem Jezusem Chrystusem i to w domu Ojca, który nigdy nie był zbudowany na ziemi wszystko się buduje sama ziemia po prostu jest stworzona sama ziemia jest ukształtowana przez Boga ona jest znikoma ale dom w niebie który nigdy nie był zbudowany dlatego, że jest wieczny tak jak i sam Bóg jest wieczny i nasz Zbawiciel jest wieczny i Duch Święty jest wieczny taki właśnie dom, który jest w niebie jest wieczny i my do tego domu będziemy tam wprowadzeni dlaczego? dlatego, że jesteśmy może być, kupieni krwią Chrystusową i że należymy do Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który właśnie swoje ciało, ciało nie oszczędził ale tu za nas wydał i w domu Ojca Mego wiele jest mieszkań i mówi, gdyby było inaczej bym by wam powiedział tak, to znaczy, że nie jest inaczej że jest tak, jak Pan Jezus mówi. I nie potrzeba po prostu tych mieszkań nic zrobić z nimi. To my po ludzku zawsze tylko myślimy, że trzeba coś uporządkować. Że żeby, żeby, trzeba co 10 lat może zrobić malowanie. A może co 20 trzeba zerwać ściany i otynkować. Ale w domu, w Bożym domu się nic nie robi. On jest wieczny, on, jego nie potrzeba remontować. To nasze życie może powiedzieć, kiedy chodzimy już z Bogiem 10 lat, 20 lat, to może spowszednieje. Może może powiedzieć, znowu osłabniemy, ręce opadną. Nogi zemdleją, kolana po prostu już nie chcą trzymać. Ale dom w niebie stoi. On jest zawsze taki sam. Dlaczego? Bo po prostu, bo tam Bóg mieszka. A tam gdzie Bóg mieszka, tego się po prostu nie remontuje ani nie naprawia. I nie potrzeba odnawiać. I dlatego nasz cel, nasza pielgrzymka powinna być nakierowana na ten dom i powinna po prostu nam dawać siły po tym, aby chodzić po tej ziemi i radować się. Mimo, że teraz jesteśmy doświadczani. I mimo, że teraz jesteśmy w różnych próbach i w różnych trudnościach. Niech Bóg sprawi aby ten dom, Jego dom, był przed naszymi oczami i żebyśmy naszą tutaj drogę po tej ziemi nie wiedli, abyśmy chcieli budować swoje własne domy i swoje własne pragnienia, ale żebyśmy mieli ten cel wiary i innych pociągali, aby też i razem z nami byli w domu w niebie bo to jest wielka zapłata. Jakże nieraz nam jest smutno, kiedy pomyślimy, że my będziemy tam chwalę z Bogiem naszym i Ojcem i z naszym Panem Jezusem Chrystusem, a że i Duch Święty, który w nas jest, będzie tam, w domu Ojca, a nasi bliscy nie będą. Czyż nie jest nam smutno z tego powodu? Nie patrzę się na ludzi, jakże oni są wspaniałomyślni, wielu jest dobrych, uczciwych, ale że nie mają tego celu wiary i nie mają tego, może być, tych swojego serca nakierowanego na ten kurs na niebo, którzy nie obrali tego lotu który jest tym właśnie, tym lotem, który wjedzie aż do nieba. Który wjedzie przez Golgotę. To jakże nam jest smutno, to też, kochani, módlmy się za nimi i prośmy Boga o łaskę, żeby ich zabrał z nami. Żeby oni też osiągnęli cel wiary. To też jest doświadczenie, kochani. Że my jesteśmy zbawieni, że Bóg nas zbawił, a tych, którzy są koło nas, jakoś nie. I znowu możemy Bogu dziękować za łaskę. Że nieraz jest ktoś, jeden z rodziny uratowany, a nieraz jest cała rodzina, a jeden nieuratowany. Różnie to jest. Bóg różnymi drogami człowieka prowadzi. Ale doświadczenie, które Bóg z nami ma, ono jest, może powiedzieć, cenne w oczach Bożych. I Bóg nam to wszystko pokaże, dlaczego nam po tej ziemi nas tak różnymi drogami prowadził. I, ale nas prowadzi do tego jednego celu. Do nieba. Do Niego samego. I Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 17 rozdziale Ojcze, ja chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną i oglądali moją chwałę. Do piątego wiersza chciałbym taką ilustrację pokazać. Piąty wiersz. Którzy jesteście strzeżeni mocą Boga przez wiarę ku zbawieniu przygotowanemu do objawienia się w czasie ostatecznym. Takich przykładów pokazujących tę zasadę nigdy za wiele, dlatego że żyjemy w świecie, gdzie, gdzie nawet w tak zwanym chrześcijaństwie podważa się fakt, że zbawienie jest raz na zawsze nieutracalne. Jeśli ktoś uwierzył Bogu, to jest zbawiony na zawsze. Ma pewność, że będzie w niebie Zbawienia nie da się stracić. I tu widok, widzimy to wyraźnie, że jesteście strzeżeni mocą Boga. Czyją mocą człowieka? Nie, mocą Boga. Mocą Boga. Czy Bogu zabraknie mocy, żeby zbawionego utrzymać przy życiu wiecznym, przy zbawieniu, żeby zagwarantować Mu miejsce w niebie? No to by była bluźniercza myśl. Nie, Bogu nie zabraknie mocy. Bóg ma wystarczającą moc, aby najsłabszą owieczkę w stadzie Pana Jezusa zaprowadzić tam, gdzie jest jej miejsce. Zbawienie jest nieutracalne. I ta ilustracja jest oparta m.in. na Rzymian, ósmy rozdział. I tutaj widzimy końcówkę ósmego rozdziału listu do Rzymian. Jest kilka pytań. 31 od 30 i to jest też nawiązanie do tej myśli z Piotra. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich. Jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępił? Chrystus jest tym, który umarł. Więcej z martwych zmartwychwstał który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami. Wyraźnie jest powiedziane, że Chrystus się za nami wstawia. Wstawia się, czyli jest naszym obrońcą. Nawet gdyby ktoś próbował, śmiałby w jakikolwiek sposób oskarżać. Bo oczywiście my jesteśmy zgromadzeniem grzeszników. W nas nie ma nic, dobrego. Nie ma w nas oryginalnie z nas pochodzącego żadnego dobra. Jesteśmy zbawieni z łaski. Nie jesteśmy w niczym lepsi od tych, którzy idą na zmienie. Nie ma w nas ani grama lepszego materiału. Jedni i drudzy zasługujemy z natury na wieczną śmierć w piekle. Tylko łaska Boża powoduje to, że Bóg wybrał nas. I wybór Boży jest tutaj jedyną różnicą. Nie jest naszą żadną zasługą. Nie jest żadnym naszym tutaj powodem do chwały. Niektórzy się obrażają na to, że Bóg wybrał niektórych. Otóż gdyby wszystko oparte było na wyborze człowieka, to wszyscy trafiliby do piekła bo żaden człowiek nie szuka Boga. I gdyby to było oparte na wyborze człowieka, czyli nie byłoby oparte na łasce Bożej, na wyborze Boga, to żaden człowiek nie wybrałby Boga. Wszyscy co do jednego poszliby do piekła. I tylko dlatego, że oparte jest to na mocy Bożej, na Bogu, na Jego wyborze, to, ktokolwiek znajdzie się w niebie. Ci wybrani przez Boga. I takie miejsce, które pokazuje, że tacy słabi grzesznicy jak my są przez Chrystusa wspierani. To jest Łukasza. 22 rozdział. Mamy tutaj przykład Piotra. 31 wiersz. 22 rozdział Ewangelii Łukasza. 31 wiersz. I powiedział Pan Szymonie, Szymonie, Oto szatan wyprosił, żeby was przesiać jak pszenicę. Lecz ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty zaś, gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci. A on mu powiedział, panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. On rzekł, mówię ci, Piotrze. Nim zapieje dziś kogut, trzy razy się y, mnie wyprzesz, że mnie znasz. I powiedział do nich, gdy was posyłałem i tak dalej, i tak dalej. Widzimy wyraźnie, że Piotr miał dobre chęci, ale tego, co dobre, było brak. Wielu ludzi, jak zresztą Ludwik wspomniał ma szlachetne różnego rodzaju zamiary, ale grzech mieszkający w ciele powoduje, że wykonania często brak. I Szymon tutaj, Piotr obiecywał, że on gotów jest na wiele rzeczy. Wiemy, że nie zrobił tego. Ale Bóg już z wyprzedzeniem wiedział, jakim tworem jest. I już prosił za nim, bo jest wyraźnie powiedziane, że aby nie ustała wiara Twoja, prosiłem za Tobą. I tak właśnie widzimy z tego pierwszego listu Piotra, pierwszego rozdziału, piąty wiersz, że nie jesteśmy strzeżeni własną mocą, tylko mocą Boga. Jesteśmy strzeżeni Jego mocą. I musiałoby Bogu zabraknąć mocy, żebyśmy stracili zbawienie. A to jest niemożliwe, bo Bóg ma mocy wystarczająco. Sieźnią 87 w święci sercem duszą jedno są z wdzięcznością wsiadą Sto pięćdziesiąt dziewięć Cieszą się Jezus powołał mnie zgodował z gęste cne za mnie krew We